Witam serdecznie w ten piątkowy wieczór 12 luty 2010 roku. Przed mikrofonem Łukasz Lubiński i audycja Piżmo, czyli Polityka i Życie Męskim Okiem. Codziennie od poniedziałku do piątku będę starał się Państwu przedstawić ciekawą i intrygującą rzecz, którą znalazłem w internecie. Także zapraszam codziennie, oprócz weekendów o 20. Spotykamy się dwa razy w roku, aby pogłębić naszą wiedzę o szatanie, mówił w Niepokalanowie ksiądz Marian Piątkowski, koordynator egzorcystów w Polsce. Dzisiaj odbyła się konferencja hmm, egzorcystów, można tak powiedzieć zjazd egzorcystów, pod tytułem Jak wypędzić szatana z opętanego. Debatowano na temat jakich technik używać, czy też w jaki sposób może szatan dostać się do ciała człowieka, najprościej powiedziawszy. Pierwszy raz tak naprawdę ujawniono miejsce spotkania i pierwszy raz pokazano... Niektórzy księża oczywiście tylko mówili o technikach, jakie używa się do, do, do, do, do całej sprawy, jaką jest egzorcyzm. I tak mówiono na przykład o tym, że we Włoszech używa się jednej z lepszych metod. Do trzech białych kopert wkłada się dwie białe karteczki i jeden święty obrazek. Osoba opętana nienormalnie na niego zareaguje, przekonywał ksiądz Antoni Zieliński. Szczegółów oczywiście nie zdradził. Dorzucił za to inny sposób rozpoznawania opętanego, a mianowicie należy położyć mu na plecach stółę, którą ksiądz nosi na szyi to jego zdaniem ma wywołać reakcję szatana. Oczywiście inni egzorcyści, egzorcyści niechętnie podawali jakieś informacje. Tak naprawdę, jak podaje artykuł w dzisiejszych czasach, w każdej diecezji jest mianowany przez biskupa egzorcysta. Tak naprawdę jest ich teraz około 100 w latach 90 było ich, ich tak naprawdę tylko trzech w całej Polsce. Więc jest to dowód, że tak naprawdę coś tu, coś tu jest nie tak. Um, że jakaś ingerencja szatana musi być w życie człowieka. A może to tylko problem psychologiczny. Um, także się nad tym zastanawiałem, bo szczerze powiedziawszy ciężko jest określić, czy to tylko psychologia, czy też czy też już, już jakieś opętanie. Oczywiście, oczywiście demonologia w seminariach jest wykładana, jednak jak podaje sam artykuł mogłaby być e, uważana czy też traktowana bardziej poważnie. E, ksiądz e, Marek Piątkowski z Poznania powiedział właśnie, że lekcje demonologii powinny być traktowane poważniej w samych seminariach. E, niestety jest to problem prawdopodobnie także samych wiernych ponieważ przynajmniej tak mi się wydaje część z nich nie wierzy w opętanie część z nich uważa, że nie są opętani a, a to także tylko i wyłącznie problem choroby psychicznej rodziny opętanych także często nie chcą sobie uzmysłowić to, że, że ich bliski ma jakieś problemy z duchowością, w sensie takim, że jest opętany, i często, często sprowadzają problem do psychologicznej kwestii i do, do, do, do leczenia psychiatrycznego. E, cała rzecz tak naprawdę polega na tym, że osoba opętana ma awersję wobec sakrum, jak to, jak to ładnie nazwano. E, ja osobiście Osobiście bardzo sceptycznie bym podchodził do kwestii, do kwestii całej, całej, całego pętania, ponieważ łatwo kogoś sklasyfikować jako chorego psychicznie a trudniej go w tym momencie leczyć, bo często, jeśli osobę opętaną uznamy za chorą psychicznie, to w tym momencie, jak wiemy, leczenie psychiatryczne i, i stosowane leki no, niestety nie pomagają. Więc czasami wydaje mi się łatwiej, może nie tyle łatwiej, ale bardziej celowo jest chociażby spróbowanie potraktowania takiej osoby jak opętanej, i w tym momencie techniki, które będą stosowane wobec tej osoby, będą bardziej, bardziej celowe. Jeżeli to nie pomoże, to zawsze można przecież zastosować metody, metody leczenia psychiatrycznego, najczęściej to metody farmakologiczne, prawda? To nie jest żaden problem, więc warto, warto najpierw zastanowić się nad, czym, nad tym czy nie, spotkać się z egzorcystą. Artykuł także podaje, że egzorcyści używają także technik, takich technik, które są pokazywane często na filmach wideo. Niemniej jednak są one mniej spektakularne i sprowadzają się do modlitw oraz do używania psalmów. Także zapraszam do kolejnego odcinka Polityka i Życie Męskim Okiem.